Każdy chciałby trochę więcej, potem jeszcze więcej, czy więcej Zapomniał, hajdan, niech się pięknie brajdan I każdy kozak jest o złotym kajdanem Majdany, majdany tu to nie bajka, kroki wszystkie stawia w naga Pierdolę twego lajka po lajka ta, płyniemy do przodu, łamiemy kry lodu Nie patrzymy na nic, dzisiaj nie ma już przed nami granic Cel pojebani w ciosiu, przez nas poszarpani Wiem, że wygramy, choć pod nami są krwi lochamy, Na sercu szamy, lecz to szansa jest na nowy zamysł Kolejny odleg got dead, wystarczy spojrzeć Do przejścia drogi niepotrzebny, pierdolony możesz nie miej innych bogów przed a będzie kurwa dobrze Koleżko, hejże, koleżko, hejże nie zmysty czeźwe A będzie nieźle, niech każdy wtedy swoje jak po moje sięgnie, zrobię wrzesień Wiem każdy chciałby trochę więcej, potem jeszcze więcej Nie każdy jednak daje dupy, dając zamian serce My mamy lejce, na banderowców leje bejce Zapałki hajca mnie, smarzy się w piekle zdrajca Nie każdy kozak jest o złotym kajdanem Majka Ja niosę słowo świętych pierdolę twego lajka Me życie to nie bajka, kroki wszystkie stawiam w najkach My gramy farta, a czasem to jest chujnia karta Wiem każdy chciałby trochę więcej, potem jeszcze więcej, więcej. Kałki hajca, wiek, marzy się, piękne I każdy kozak jest o złotym kajdanem, i kajdanem, We życie tu nie bajka, wszystkie stawia w najkach, w najkach Pierdolę twego lajka